Polskiego Radia 24 Brown, Buczek, Obajtek i Jaki bez immunitetów, tak zdecydował Parlament Europejski. Brutalny atak na ojca i syna w Jaworznie w rękach policji sześciu nastolatków. Będzie też relacja z Londynu. Cała Wielka Brytania żyje polską zbiórką dla Cancer Fighters. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czterech polskich europosłów straciło immunitety. To Patryk Jaki i Daniel Obajtek z PiSu, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej i Tomasz Buczek z Konfederacji. Decyzję o pozbawieniu ich ochrony prawnej podjęli deputowani na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Kto i za co może zostać teraz pociągnięty do odpowiedzialności wie nasza korespondentka Beata Płomecka.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 Immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji. I ostatni, niechlubny rekordzista Grzegorz Braun. Uchylono mu immunitet po raz piąty. Tym razem za blokowanie drogi podczas uroczystości w Jedwabnem. Dodajmy, Polska jest w czołówce niechlubnego rankingu. Najwięcej naszych europosłów jest ściganych przez służby i ma uchylane immunitety. Nie nowa ustawa, ale całkowity zakaz obrotu kryptowalutami. Tego chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do przygotowywanej przez rząd nowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy, przypomnę, zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut. I oczywiście taką ustawę poprawię. Natomiast, jeżeli to będzie ustawa częściowa, no to będę musiał się przyjrzeć, czy ona przypadkiem kogoś tak jak tej firmy nie wyklucza, bo przecież ta firma w istocie tej ustawie, która została już przez prezydenta, nie podlegała. To też warto wziąć pod uwagę. Kto tutaj naprawdę miał z tym jakieś związki. Tak mówił Jarosław Kaczyński, inaczej całą sprawę widzi szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem to prawica powinna się tłumaczyć z zablokowania dwóch poprzednich ustaw i spowiązań z powiązań z zonda krypto. Pojawia się coraz więcej pytań związanych z tym, dlaczego prezydent dwa razy zawetował tę ustawę. Pojawia się coraz więcej pytań o udział mafii rosyjskiej w całym tym projekcie. Czy pan prezydent wiedział o tym? Czy wiedzieli politycy PiSu? Czy wiedzieli politycy Konfederacji? To są sprawy dla prokuratury. Czy wszystkie wątki afery Zonda Krypto zostaną zbadane zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Do tej pory do śledczych wpłynęło ponad 700 zawiadomień. Teraz wstrząsająca historia zjawożna. Policja zatrzymała sześciu nastolatków w wieku 15 i 16 lat, którzy odpowiedzą za rozbój i pobicie. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Nastolatkowie zaatakowali 14 chłopca i jego ojca, którzy wybrali się na przejażdżkę rowerową.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 Relacjonowała Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zaraz po zdarzeniu sprawa została zgłoszona na policję. Sprawców udało się zatrzymać m.in. dzięki nagraniom z monitoringu. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Dziewięć dni nieprzerwanej transmisji, ponad 50 milionów funtów i nazwiska znane na całym świecie. Brytyjskie media rozpisują się i wnikliwie analizują akcję polskiego influencera Łatwoganga. Najważniejsze dzienniki pokazywały livestream, który przyciągał uwagę brytyjskich i międzynarodowych gwiazd oraz milionów widzów. Relacja Anny Rączkowskiej. Brytyjscy dziennikarze analizują fenomen, który w 9 dni wygenerował ponad ćwierć miliarda złotych na walkę z nowotworami u dzieci. To, co wydarzyło się w jednej z warszawskich kawalerek, odbyło się echem w największych redakcjach w całym Zjednoczonym Królestwie, od Londynu po Edynburg. Dziennikarze BBC oraz The Guardian są pod wrażeniem momentu, w którym Chris Martins Coldplay zaśpiewał po polsku dla pacjentów onkologicznych. To nagranie błyskawicznie stało się hitem brytyjskiego internetu. Ale to nie koniec. Brytyjskie media sporo uwagi poświęcają piłkarzom, którzy stanęli w ramie w ramię z polskimi internautami mowa o doskonale znanym na wyspach dzięki występom w Arsenale i Brentford Wojciechu Szczęsnym oraz jego koledze Jamalu, z którym polski bramkarz gra w Barcelonie. The Independent zwraca uwagę na liczby, które poruszyły tutejszych komentatorów. Półtora miliona widzów jednocześnie to armia, jakiej nie powstydziłyby się nie tylko brytyjskie, ale i największe światowe produkcje telewizyjne. I to jest prawdziwa reklama Polski na świecie. Liczenie datków wciąż trwa. Według ostatnich informacji udało się zebrać 282 miliony złotych. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce przeplata się dziś z chmurami. Najcieplej jest na zachodzie i południu, około 15 stopni i tam nie powinno padać. Na północy w centrum 12 z przelotnym deszczem. Na Warmi Mazurach i Podlasiu maksymalnie 8 i tam też może przelotnie pokropić. Klimat. Energii mamy pod dostatkiem i warto z niej korzystać. Aż 80% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, ze słońca i z wiatru. Jakość powietrza na północy i w centrum jest bardzo dobra. Na pozostałym obszarze dobra punktowo w miejscowości Gajew na północy województwa łódzkiego. Jakość powietrza jest umiarkowana. Klimat.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 Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13.09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Stan Dnia. Zaczynamy od polityki krajowej. Wieczorem Sejmowa Komisja zajmie się wnioskiem o odwołanie ministry klimatu i środowiska. Odwołania Pauliny Henink-Kloski chcą posłowie Konfederacji i PiSu. Zarzucają jej m.in. nieudolność we wdrażaniu systemu kaucyjnego oraz nadmierne przywiązanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ministra spotkała się z przedstawicielami PSL-u, nie skorzystała za to ze zaproszenia na posiedzenie klubu Polski 2050. Posłowie tego klubu będą na nią czekać jeszcze w czwartek. A my łączymy się teraz z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu, witaj. Wszystko się okaże, czy podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska. Były, byli partyjni koledzy będą atakować ministrę ramię w ramię z opozycją, czy też nie. Jak nieoficjalnie usłyszałam w klubie Centrum, Paulina Henik-Kloska zależnie od tego swoją ewentualną obecność na spotkaniu z posłami Polski 2050 w czwartek rano, jak już wspominałaś, a później koło 12.30 rozpocznie się blok głosowań, w którym wszystko powinno się już okazać jasne, czy, czy, czy, czy ministra utrzyma stanowisko, czy też nie. A wczoraj spotkała się z kierownictwem klubu PSL-u i deklarowała, że zawsze jest gotowa do merytorycznej rozmowy przy kawie. Ja dziękuję za zaproszenie na kawę, bo to jest dobra formuła współpracy i rozmowy koalicyjnej i, i bardzo dobre spotkanie rozmowy. Ja nigdy rozmów nie odmawiam, natomiast musi być wola do rozmowy, a nie tylko robienia aktów politycznych. I ponieważ polskie Stronnictwo ludowe dokładnie w ten sposób działa, bo to doświadczeni politycy i koalicjanci odpowiedzialni, to, to te rozmowy zawsze są. Klub PSL-u ma głosować za odrzuceniem wniosku opozycji. Sprawy zostały wyjaśnione na tym etapie. Mówił mi dzisiaj poseł Ireneusz Raś. Jak dodawał, posłowie PSL-u będą głosowali z mniejszym lub większym entuzjazmem za pozostawieniem Pauliny Henik-Kloski w rządzie. Poseł Raś ma, ma pewne zastrzeżenia co do działalności jednego z zastępców ministry. Oczywiście kwestia pana ministra Dorożały rozgrzewa klub do najwyższych stanów. No, uważamy tę osobę za trochę oderwaną od rzeczywistości i to jest jakby krytyka tej osoby tam w, w otoczeniu pani minister w sposób taki no, najbardziej taki dobitny. Natomiast no, wobec niej pewne wątpliwości zostały usunięte i miedni zagłosują z większą empatią, a drudzy z rozsądku. Paulina Henik-Kloska nie powinna obejmować funkcji minister klimatu, uważa Andrzej Śliwka z PiSu. Jego zdaniem błędne i szkodliwe decyzje minister dotykają społeczności lokalnych decyzje i personalne i afery, które są w nfos w ufos Gigantyczna afera związana z czystym powietrzem. Nieprawidłowości w Bośbanku, który jest podległy. To wszystkie instytucje podległe pani Henik Królowskiej. No i oczywiście zmiana systemu kaucyjnego, który z takiego racjonalnego podejścia mającego na celu, żeby zwracać butelki i otrzymywać kaucję wprowadziła taki system, który spowodował, że Polacy stają się śmieciarzami. To jest kobieta absolutnie nieprzygotowana do tego stanowiska, nieodpowiedzialna, szkodliwa wręcz. Szef Klubu Polski 2050 Paweł Ślis, liczy, że minister Henik Kloska przyjdzie na posiedzenie klubu w czwartek rano. Polityk wy też wyraził ubolewanie, że do tej pory nie skorzystała z zaproszenia na, jak się wyraził, rozmowy w miłej atmosferze. Przykre jest to, że koleżanka, no bo przecież to była klubowa koleżanka, po pierwsze podaje nieprawdę w mediach społecznościowych, została zaproszona przez X, a została zaproszona przez mój telefon z prośbą elegancki, kulturalny do niej, po tym pismem skierowanym do siebie. I na końcu jest to przykre, że na godzinę przed klubem przysyła wiadomość mail, że nie przyjdzie. To jest okazywanie braku szacunku drugiemu człowiekowi. Wydaje mi się, że nie ma na to miejsca polskiej polityce. Pozostałe kluby koalicyjne, a więc Koalicja Obywatelska i Lewica, deklarują, że będą głosować za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności. Prosto z Sejmu mówiła o tym dla Państwa Małgorzata Naukowicz. Bardzo dziękuję. Komentarz. Połączył się z nami pan profesor Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. O czym tak naprawdę jest ta historia wniosku o wotum nieufności dla ministry Pauliny Hinklowskiej? Czy on by został pana zdaniem złożony, gdyby nie to, czego byliśmy świadkami w łonie Polski 2050 i ostatecznie rozłamu tej partii, co wpływa także, może wpłynąć destrukcyjnie na spójność i jedność koalicji rządzącej? Powiem tak, cała ta argumentacja, z jaką się teraz spotykamy, ze strony w sumie i PSL-u też, a już szczególnie osób, które były do niedawna w jednej partii z panią minister Henning-Kroską, jest dowodem na to, że bardzo wielu polskich polityków, których w końcu my kreujemy, zupełnie nie rozumie reguł gry parlamentarnej. Albowiem w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z konkretnym rządem w ramach systemu parlamentarno-gabinetowego, a Polska jest takim systemem z minimalnymi modyfikacjami, Solidarność rządu ma być en bloc, to znaczy ma to być solidarność polityczna w, demonstrowana właśnie w takich trudnych momentach, w których się pojawia hmm. wotum wniosek o wotum nieufności. Panie profesorze, pozycji. przerwę panu. O to, bardzo przepraszam. Robić. Wrócimy, hmm? obiecuję do tego wniosku, ale pojawiła się właśnie informacja... No, przeradosna dla nas. Andrzej Poczobut, wolny, witaj w polskim domu, przyjacielu, tak pisze w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Co ta decyzja może oznaczać w, dla Polski, dla Polaków? No bo dla samego Andrzeja Poczobuta domyślamy się, że no, jest to informacja pewnie wagi życia i śmierci. Przede wszystkim trzeba pochylić czoło przed panem Andrzejem Poczobutem, bo to jest ktoś... Niezależnie od tego, jak można postrzegać takie czy inne motywacje postępowania jego czy innych, człowiek rzeczywiście niezłomny w sytuacji, kiedy konfrontował swoje poglądy wobec systemu rządów, który jest ewidentnie autorytarny. To, że on został uwolniony jest oczywiście wielką sprawą i jak zawsze jednakowoż nie możemy zapominać, że z pewnością jest to jakaś forma interesu politycznego. Kto jeszcze w ten interes do końca jest uwikłany, tego pewnie nie wiemy. Natomiast dla mnie, nie jako eksperta, ale jako człowieka i obywatela państwa, które chce, żeby było praworządne. taka sytuacja pokazuje jak bardzo ważne jest to, żeby taka praworządność w konkretnym państwie istniała i jeżeli Andrzej Poczobut rzeczywiście zostaje w tym momencie uwolniony to możemy się tylko i wyłącznie z tego cieszyć i okazywać mu wsparcie. To jest również wynik, rezultat sprawczości obecnej ekipy, no bo ona nie jest pierwszą, która starała się o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. To, że teraz się udało, to pana zdaniem, panie profesorze, to może być zbieg okoliczności również tych międzynarodowych wpływów naszych sojuszników na reżim w Mińsku. Jak tak z politologicznego punktu widzenia pan to ocenia? Politologiczną kanwą tej sytuacji jest oczywiście kategoria interesu. Ja celowo o tym powiedziałem. Zawsze w polityce to się liczy i sądzę, że nie mielibyśmy my jako samodzielnie funkcjonujące państwo na rzecz obrony pana Andrzeja Poczobuta w tej kwestii szansę, nie mielibyśmy szansy, żeby on został uwolniony. To jest moim zdaniem... Sytuacja, w której się wszystkie te kwestie udało zebrać i prawdopodobnie ten nacisk, bo jakaś forma nacisku na Aleksandra Łukaszenkę tutaj miała miejsce. Należy tę sytuację łączyć no właśnie z tym, że Łukaszenka, jak zawsze zresztą robi to od ponad 30 lat, wchodzi w fazę grania, czy stosowania reguł pewnej gry, którą zwykle uprawia z politykami szeroko pojętej hemisfery zachodniej. Jakie będą tego konsekwencje i co to będzie znaczyło, jeśli chodzi o zakres swobód obywatelskich na Riau w ogóle, to zobaczymy. No tak, bo możemy to rozpatrywać w kategoriach właśnie siły Polski i polskich sojuszy i tych narzędzi wpływu na, na reżim w Mińsku, albo w kategoriach słabości tego reżimu. Tak, oczywiście, więc jak zwykle w takiej sytuacji zapewne prawda leży pośrodku, natomiast żeby postawić tę kropkę na D, nie sądzę i nie jest to dla mnie powód do radości, ale nie sądzę, aby wyłącznie działania polskie do tego doprowadziły. To musiało być z pewnością skoordynowane z działaniami także w formie nacisku, mhm. czy w formie tworzenia pewnej perspektywy jakiegoś interesu dla Łukaszenki ze strony także innych państw. Andrzej Poczobut-Wolny. To jest z pewnością najważniejsza informacja dnia. Będziemy do niej w Polskim Radiu 24 wracać. Tym bardziej, że o godzinie 13.30 jest zaplanowany briefing, oświadczenie szefa polskiej dyplomacji, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, więc pewnie wtedy poznamy więcej szczegółów. Panie profesorze, za ten komentarz do tej informacji na gorąco bardzo dziękuję. A wracając do tego, co dzieć się będzie w najbliższych dniach, godzinach w polskim Sejmie. Mówiliśmy o tym wotum nieufności dla Pauliny Heinklowski i tego, jakie to wywołuje emocje po stronie opozycyjnej, no to oczywiste, a po stronie koalicyjnej również, bo okazuje się, że to może być takie zarzewie konfliktu, a być może nawet rozłamów w łonie koalicji 15 października. Ja pozwolę sobie powtórzyć do argumentu, którego jeszcze nie mogłem skończyć, mm -hmm. ale oczywiście nie jest tutaj niczyja wina, i, i cieszmy się z tego faktu uwolnienia pana Andrzeja Pożobuta. Powracam mianowicie do kwestii, która jest typowa dla systemu rządów parlamentarno-gabinetowych, w których szczególną rolę zawsze odgrywa premier oraz ludzie, którzy razem z nim okay. tworzą rząd, co oznacza albo co przekłada się na konieczność respektowania. Solidarnej odpowiedzialności takiego rządu. Nie za jego całość, tylko również za poszczególnych ministrów, nawet jeśli oni wywołują takie czy inne kontrowersje. Dlatego też wracając do tej retoryki, jaką stosują dzisiaj politycy na przykład PSL-u czy politycy, którzy są skupieni, jak rozumiem, wokół pani Pełczyńskiej nałęcz, no, Państwo. Pana posła Śliza, to jest wszystko dowód na to, że ich część po prostu nie rozumie tego, jakie są reguły o charakterze zwyczajowym, które dotyczą takiego systemu rządów i funkcjonowania rządu w takim systemie. Jeżeli bowiem następuje spekulowanie wokół tego, że ktoś z ministrów się nie nadaje, co nie zmienia faktu, że do pani henning wiele uwag, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie, można mieć, to jednakowoż oznacza to, że wyłamanie się z tej reguły, o której powiedziałem, zwyczajowej solidarności, solidarnego wsparcia dla danego rządu jest złamaniem jakiejkolwiek możliwości współpracy w przyszłości, ponieważ jeżeli w tej kwestii inne zdanie ma premier, a premier w takim systemie rządu jest kimś w rodzaju konstytucyjnego dyktatora, nie jest to oczywiście moje określenie, ale zapożyczone, chociażby z rynku politycznego Wielkiej Brytanii, gdzie przecież ta rola premiera jest szczególnie mocno widoczna. jeżeli w ten sposób narusza się, a narusza się możliwość decyzyjną premiera, to premier ma prawo traktować to jako formę wyłamania się właśnie z tej reguły Solidarności, czyli solidarnego wsparcia dla rządu, któremu on przewodniczy. Reasumując te wszystkie spekulacje, te dyskusje, czy pani minister przyjdzie na spotkanie z swoimi dawnymi koleżankami, kolegami w ramach jednej struktury, czy też się spotka przy kawie z PSL-em są dyskusjami trochę groteskowymi, bo one pokazują, że towarzystwo, które zaprasza Panią Ministrę na takie rozmowy, nie rozumie w ogóle reguł parlamentaryzmu gabinetowego. Panie Profesorze, ale też chyba nie jest do końca pewne, że jeżeli uda się nawet obronić się Ministra w tym głosowaniu nad wnioskiem o wotum nieufności, no to właśnie nie jest pewne, że ona to swoje stanowisko utrzyma. Wniosek o wotum nieufności opozycja składa, no chyba nie po to, żeby odwołać ministra, tylko po to, żeby wskazywać te uchybienia i wady tegoż ministra, ale również całego rządu, a premier no, nie może sobie pozwolić na to, żeby to opozycja meblowała mu gabinet. Nie Powiem w ten sposób. Oczywiście składanie wniosku o wotum nieufności przez opozycję jest w pierwszym rzędzie badaniem stopnia czy poziomu zwartości rządu, w ramach którego zasiada ten czy inny minister. To jest główny cel. I w większości wypadków, mamy nieliczne przypadki, ale w większości wypadków takie głosowania kończą się porażką opozycji. Natomiast porażką opozycji w rozumieniu oczywiście niemożności odwołania osoby, która w danym momencie jest kontestowana. Natomiast z pewnością nie jest to porażka w rozumieniu sprawdzania elementów liczbowych, czyli tego jak silne jest poparcie ze strony posłanek i posłów, którzy tworzą frakcje, z których pochodzą ministrowie. I to jest istotne, bo taka informacja jest bardzo ważna. Ona pokazuje na ile obóz rządzący jest wewnętrznie spoisty, a na ile są możliwe jakieś kolejne pęknięcia. W tymże Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę krótszą niż planowaliśmy rozmowę. Profesor Wawrzyniec Konarski politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Panie profesorze, i drodzy Państwo, krótszą dlatego, że informacją dzisiaj dnia jest ta, która dotarła do nas przed kilkunastoma minutami. Andrzej Poczobut, uwolniony z więzienia dziennikarz w 2021 roku został aresztowany, później skazany przez białoruski reżim i teraz udało się go oswobodzić. Będziemy o tym mówić w Polskim Radiu 24 już teraz. Bo z nami Maciej Jastrzemski. witaj Maćku nasz radiowy Witam specjalista serdecznie. od spraw wschodnich, ty też pewnie szczęśliwy z tego powodu z tej informacji, którą dzisiaj możemy już oficjalnie przekazać naszym słuchaczom no Czekaliśmy na to 5 lat, bo właściwie Andrzej nie powinien się w ogóle znaleźć za, za kratami, a zarzuty któremu postawiono, a potem na podstawie których go skazano to jak twierdzą wszyscy zorientowani a przede wszystkim organizacje broniące praw człowieka, w sensie takie wy sane z palca tylko po to, żeby komuś dokuczyć i, i prokurować proces na podstawie m, tych zarzutów, potem skazać człowieka, żeby go przetrzymywać w więzieniu. Ja jeszcze m, kilka dni temu rozmawiałem na temat sytuacji Andrzeja Poczobuta, który znajdował się za kratami na Białorusi, teraz jak Państwo już słyszeli wielokrotnie jest wolny z szefową m, m, białoruskiej liderką białoruskiej opozycji, prezydentką m, białoruskiej opozycji Swietlaną Cichanowską i mówiła, że to jest Polska białoruski bohater, z którego postawy wszyscy powinniśmy brać przykład. Głównie chodzi o jego niezłomność, przestrzeganie zasad i niewyrażenie zgody na to, by te zasady w jakikolwiek sposób dla jego własnego dobra zostały złamane. A więc człowiek, który w XXI wieku pokazał swoją postawą, że będzie bronił za wszelką cenę wolności słowa, wolności zgromadzeń i ogólnie przyjętych w cywilizowanym świecie praw człowieka. Media obiegły już zdjęcia z tego momentu przekroczenia granicy, tak się domyślam, przez Andrzeja Poczobuta. Spotkanie z premierem Andrzej Poczobut. Wyraźnie wyczerpany, ale szczęśliwy. Co wiemy więcej o kulisach tego uwolnienia naszego rodaka? No, ja tylko tyle, co z państwowych mediów. To no. znaczy potwierdzenie informacji o uwolnieniu państwo słyszeli już od premiera. Pewnie za chwilę usłyszymy od ministra spraw zagranicznych i wicepremiera Radosława Sikorskiego. A ja otrzymałem informację krótką tak od szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys, więc też na te informacje się powołuje. Zdjęcia są, stało się faktem, a białoruskie media państwowe podały, że Aleksander Łukaszenka na prośbę matki Andrzeja Poczobuta oraz szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys polecił. KGB wpisanie Andrzeja na listę osób objętych wymianą. To tak proceduralnie zostało ujęte w mediach tych państwowych, głównie w Agencji Biełta przez Służby Łukaszenkowskie. To oficjalnie, a faktycznie jak mogło być? A faktycznie to trwały negocjacje i negocjacje i negocjacje. Po pierwsze słyszeliśmy od wielu osób, które śledziły też zakulisowo to co się dzieje w tej dyskusji, że Aleksander Łukaszenka po prostu przetrzymuje Andrzeja Poczobuta za kratami jako zakładnika, by szantażować Polskę i jak najwięcej ugrać się, a państwo wiedzą już z naszych wcześniejszych relacji przygotowywanych także przeze mnie komentarzy białoruskich opozycjonistów, że za każdym razem, kiedy Amerykanie negocjowali uwolnienie kolejnych więźniów politycznych, Aleksander Łukaszenka domagał się zniesienia ograniczenia różnego rodzaju sankcji nakładanych przez Stany Zjednoczone na firmy, banki, na ministerstwa, na przedsiębiorców białoruskich, więc był to taki swoisty handel ludźmi. W przypadku Andrzeja też Aleksander Łukaszenka chciał wykorzystywać go po prostu jak towar. To bardzo brzydko brzmi, ale tak to wprost mówią obrońcy praw człowieka. To jest taki handel ludźmi dla wygody reżimu mińskiego. No i Andrzej Poczobut znalazł się na wolności, z czego się bardzo cieszymy i była to ciężka praca polskich dyplomatów. No, z pewnością to było... Kulis, kulisów czy kulis... <laughs> ja już nie wiem w, w tym napięciu jak poprawnie, ale tak naprawdę nie znamy. To były rozmowy, które były prowadzone w spokoju i w Czekamy teraz na pierwsze oficjalne wypowiedzi. Andrzeja Poczobuta, miejmy nadzieję, że, że wkrótce takie usłyszymy, ale na razie, tak jak mówisz, rzeczywiście czekamy na briefing, krótkie oświadczenie ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Może wtedy też więcej o tych kulisach się dowiemy. Głos już w tej sprawie również zabiera prezydent Karol Nawrocki. Informacja dnia, proszę Państwa. Andrzej Poczobut jest na wolności, polski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, jest już wolnym człowiekiem. Będziemy komentować tę jakże radosną informację w Polskim Radiu 24. Był z nami Maciej Jastrzębski. Maćku, dziękuję.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 Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam na początek pilnej i wspaniałe wieści w sprawie Andrzeja Poczobuta. Nasz rodak został objęty polsko-białoruską wymianą więźniów i wyszedł z krat. Andrzej Poczobut Wolny, witaj w polskim domu przyjacielu, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, załączając zdjęcie z wyraźnie wycieńczonym Poczobutem. Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz, publicysta i działacz mniejszości polskiej i opozycji na Białorusi. Przez lata był represjonowany przez białoruskie władze. W więzieniu spędził pięć lat. Przypominał o tym w rozmowie z nami profesor Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Istula.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 Białoruska agencja BIEŁTA podaje, że na granicy trwa właśnie przekazanie po pięciu więźniów każdej ze stron. Czekamy na kolejne informacje w tej sprawie. Wrócimy do niej o 14.00. Na tej współpracy zyskają i Warszawa i Kijów. Słyszymy od eksperta. Chodzi o zapowiedź premiera, że Polska zbuduje armadę dronową, a rozwój projektu wesprze ukraińskie doświadczenie wojny z Rosją. Plan chwali Remigiusz Wilk, dyrektor komunikacji w grupie WB, która rozwija w Polsce technologie dronowe. Współpracujemy, jeżeli chodzi o Ukrainę, na przykład my od ponad dekady, od 11 lat, ucząc się wzajemnie, dostarczając stale nasze systemy, rozwijając je, dopasowując do wymagań i potrzeb pola walki. Oczywiście wiadomo, że inaczej wygląda użycie systemów bezzałogowych, czyli projektowanie w sytuacji pokojowej, czy nawet testowanie ich Inaczej wygląda w sytuacji rzeczywistego konfliktu zbrojnego. I my możemy powiedzieć z dumą, że polskie rozwiązania są używane od 11 lat, nieustannie, one cały czas się sprawdzają. Projekt rozszerzenia obrony dronowej premier zapowiedział podczas konferencji w Rzeszowie dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. Na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Są spore utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem koło Radomska. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi. W szczepocicach rządowych zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Objazd został wyznaczony w miejscowości Mekanów. Prosimy zjeżdżać kierowców na drogę krajową nr 91. Mówił Dariusz Kaczmarek z Radomszczańskiej Policji. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Policjanci apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb. w polskim radiu 24 Jest godzina 13:33. Stan dnia Andrzej Poczobut jest w Polsce, cały i zdrowy. To informacja dnia. Teraz przenosimy się na konferencję prasową, na oświadczenie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w tej sprawie. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji. I jego specjalnego wysłannika, pana Kola, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji. Przede wszystkim członkom naszych służb specjalnych, ale także najwyższym władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ-u którzy we współpracy z tymi polskimi instytucjami, instytucjami amerykańskimi i instytucjami kilku innych państw, które skoordynowały swoje działania, że to do tej wymiany więźniów mogło dzisiaj dojść. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem,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 Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu. Jest to także dowód na to, że konsekwentne działania wspólnoty międzynarodowej, w tym wypadku pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, przynoszą rezultaty. Polska będzie kontynuowała wspólny wysiłek na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Konieczne są również postępy Białorusi na polu bezpieczeństwa Europy i Ukrainy. Polska docenia działania Stanów Zjednoczonych na rzecz ograniczenia presji hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej z terenu Białorusi. W tym roku już nie mamy nielegalnych przejść przez naszą granicę. Naszym priorytetem jest jedność Unii Europejskiej wobec Białorusi. Zwolnienie Andrzeja Poczobuta, laureata Nagrody Sacharowa, to także sygnał dla Unii Europejskiej na rzecz większego zaangażowania dla postępów amnestyjnych i na rzecz europejskiego bezpieczeństwa z kierunku białoruskiego. Polska jest stale zainteresowana relacjami dobrosąsickimi, suwerenną, pokojową, rozwijającą się Białorusią. Zanim oddam głos naszemu gościowi, chciałbym jeszcze raz podkreślić wielki wkład strony amerykańskiej i osobiście prezydenta Donalda Trumpa w ten szczęśliwy koniec. Dziękuję. Thank you so trwa teraz konferencja prasowa. Słyszeli państwo ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który mówił o tej najważniejszej informacji dnia, czyli o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiej niewoli. Polski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej po pięciu latach opuścił kolonię karną i jest już w Polsce na zdjęciach publikowanych przez premiera Donalda Tuska w jego mediach społecznościowych. Widać, że Andrzej Poczobut przekroczył polsko-białoruską granicę. Jest wyraźnie wycieńczony, wyczerpany, ale szczęśliwy z powrotu do Polskiego domu, jak pisze o tym fakcie, o tym wydarzeniu w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Konferencja prasowa w MSZZ trwa. Jest tam także John Cole, wysłannik Stanów Zjednoczonych um, do spraw Białorusi. Jego udział również w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, znaczny udział Amerykanów. Posłuchajmy, co John Cole ma na ten temat do powiedzenia. Wasz prezydent, prezydent polski, współpracował z prezydentem Trumpem, aby to osiągnąć. Prezydent Trump podkreśla wielokrotnie, że z Polakami łączą nas serdeczne relacje, więc zróbmy to, bo to jest dla nich niezwykle ważne. Pracowaliśmy nad tym od jakiegoś czasu. Pragnę podziękować wszystkim przedstawicielom polskiej strony, którzy pomogli przy tych działaniach, w tym polskiemu prezydentowi. Te działania wymagały złożonych negocjacji, uczestniczyły w tym różne kraje, ale udało się... Smith Bardzo doceniamy tę współpracę. Ryan, Jestem wdzięczny mojemu zespołowi. Christopher Justin Smith, Alan, Sarah Ryan, Justin Allen też odegrali ważną rolę um, w, w tym procesie. Push, Lucas, Będziemy dalej pracować i podkreślam to w kontaktach z Białorusią. Jeżeli chcecie być graczem na arenie światowej, to musicie podejmować takie działania. Trzeba pamiętać, że potrzeba współpracy dwóch stron, aby uwolnić więźniów. Wymagane są działania ze strony Łukaszenki oraz z naszej strony. Wyrażamy wdzięczność I'm za te saying, działania. Nie twierdzę, twierdzę right... że jest Churchillem, ale But powiem tylko, I że to było działanie we właściwym Panie kierunku. Proszę, Mamy czas na dosłownie trzy pytania ze względów technicznych. Jeśli są pytania naszego gościa, to prosiłbym w języku angielskim. Także zacznijmy może tutaj po środku. Bardzo proszę, pani redaktor. Um, um, Agnieszka from Bloomberg. pytanie do w obu panów. Co Polska będzie musiała dać w zamian? To była wymiana right, uh, więźniów. Dowiecie so uh, uh, się uh, za chwilę, więc mogę powiedzieć, the, um, że my uh, Russian, um, uwolniliśmy z naszej strony uh, rosyjskiego historyka. Uh, Sent to, to była osoba, która miała być wysłana na Ukrainę. So, you well? you the, the Czy chce pan what coś you dodać? Co Białoruś zostanie Indian w zamian w ramach tej wymiany? I no, pozostawię to panu Sikorskiemu. It's, um, Nie chciałbym tutaj błędnie and, uh, wymówić five five. nazwisk, ale okay. to jest format overall. 3 za 3 so i 5 za 5, 5, czyli ogólnie to będzie 5, from, uh, from thank ale thank so 3 much. osoby z naszej strony. Dzień dobry, witam Kazimierz TVP World. Czego tak naprawdę trzeba? Co trzeba zrobić, żeby tak ważny więzień został uwolniony z Białorusi poza tym procesem wymiany? Jak wyglądają te negocjacje, so które trwały and już od tak długiego czasu? Wspomniał pan, że były w to zaangażowane różne and kraje. And Jakie inne, inne kraje poza Polską i USA? Well, Powiem uh, czego trzeba, żeby tego dokonać. Wytrwałości, utrzymywania relacji. Od prezydenta Trumpa nauczyłem się tego, żeby zacząć rozmawiać bez żadnych warunków wstępnych, żeby spróbować rozmawiać. Jeśli komuś nie spodoba się to, co mówię, no to może odejść od stołu. Tak to działa. Czyli więcej bezpośredniej komunikacji. To jest zawsze ta kwestia w przypadku Łukaszenki, co dostanie w zamian. Czyli trzymasz różnych ludzi w więzieniu, no i co z tego masz? Nie pomaga ci to międzynarodowo, osłabia to twoją pozycję międzynarodową. Jeśli Białoruś chce dołączyć do rodziny różnych narodów, to musi skończyć takie działania. Jeśli są jakieś uzasadnione powody, żeby kogoś zamykać, okej, okay, macie takie prawo, ale nie za tego rodzaju przestępstwa. Oskarżono o nie ponad 500 osób. Wymagało to racjonalnych rozmów z przywódcą Białorusi. Byłem tam pięć albo sześć razy. Po prostu rozmawialiśmy. Nalegaliśmy, żeby zrobił to, co właściwe i udało um, się. No i też fakt, że mieliśmy kogoś na wymianę, to pomogło, ale nie stałoby się to bez Stanów Zjednoczonych, które przełamały ten impas w naszej relacji z Białorusią, więc jeszcze raz dziękuję. Tak, owszem, mieliście kogoś na wymianę, to oczywiście było ważne, a co right, z innymi krajami? Out, so well Myślę, say. że to i tak um, wyjdzie na jaw, więc uh, możemy so, powiedzieć. <laughs> Albo niech oni się so, przyznają. Uh, overall, Ogólnie siedem so, krajów było zaangażowanych. Uh, The operational security that we've managed więc warto docenić to bezpieczeństwo invited operacyjne, to this conference conference, you didn't know poufność, you were invited. bo nawet jak was zapraszaliśmy um, na tę so konferencję, to nie wiedzieliście dlaczego. Secret, więc udało nam się utrzymać to w tajemnicy i to był jeden z powodów, um, dla i, których to się evolved, udało. Zaangażowane kraje to oczywiście Kazachstan, Rosja i Białoruś, ale również Kazachstan, Moldova, Rumunia, Mołdawia oraz Polska. I Ukraina. Dziękuję bardzo. So Pani redaktor? Hello, pan o AFP News Agency. Um, Mr. Cole, you mentioned the role of, uh, the president, the Polish president Karola Nawrockiego. Uh, like jak to było radzenie sobie z, z tą polską kohabitacją, z dwiema stronami, które uh, nie zawsze się uh, zgadzają? Uh, I jak wyglądała ta współpraca między prezydentem a ministerstwem spraw zagranicznych? W tej kwestii nie było absolutnie żadnej różnicy między postawą ministerstwa i pałacu. Nie miałem świadomości, że są jakieś rozbieżności, więc najwidoczniej proszę, ich nie było. Proszę. proszę. Po, lewej, po lewej. Czy ta wymiana jest oznaką tego, że dojdzie do nowego otwarcia między Polską a Białorusią, czy to jest część jakiegoś szerszego procesu? A jeśli tak, no to jakich kolejnych kroków oczekuje Polska od Białorusi i co jest gotowa dać w zamian? Belarus before. z were periods. Jak wspomniałem, już wcześniej dochodziło do odwilży w naszych relacjach z Białorusią. Były takie okresy, gdzie nie było tam naszych więźniów politycznych, a Łukaszenko próbował mieć lepszą relację, zarówno z samą Polską, jak i z całą Unią Europejską. Zawsze będziemy odpowiadać gestami dobrej woli na gesty dobrej woli z drugiej strony. Myślę, że ma Pan rację, że to pozwoli stworzyć nowe otwarcie, ale będzie to zależało od polityki Łukaszenki. Nie chcę składać nadmiernych obietnic, no bo już wcześniej były jakieś przejawy, które nie doprowadziły do znacznych przesileń, ale uważamy, że to jest krok w dobrym kierunku i reszta zależy od prezydenta Łukaszenki, aby to wykorzystał. Trwa konferencja prasowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, John Cole, wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś. Panowie mówią o kulisach i szczegółach uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej. Na Białorusi po pięciu latach uwięzienia jest na wolności, jest w Polsce, spotkał się z nim na granicy polsko-białoruskiej premier Donald Tusk, a prezydent Karol Nawrocki zaprasza Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odebranie przyznanego mu wcześniej orderu Orła Białego. Andrzej Poczobut, wolny. A z nami pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie dyrektorze. Ważny przełomowy radosny dzień dla wszystkich Polaków, dla dziennikarzy także to mogę również powiedzieć w imieniu naszej grupy zawodowej, ale także pewnie dla wszystkich, którzy z uwagą obserwują to co dzieje się na wschodzie. Jak pan te informacje przyjął? To była dla pana niespodzianka czy w środowisku mówiło się o tym, że ten dzień dzień wolności dla Andrzeja poczobuta wkrótce nastąpi? Panie dyrektorze, mamy duży kłopot techniczny z połączeniem z Panem i z wysłuchaniem tego, co ma Pan nam do powiedzenia. Są to dla nas informacje bardzo ważne i bardzo ciekawe. Także proszę pozwolić, że spróbujemy nawiązać ponownie to połączenie, żeby ono było na tyle stabilne i dobre jakościowo, żebyśmy mogli usłyszeć wszystko, co ma Pan nam do powiedzenia. A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dzisiaj... Na wolność wyszedł Andrzej Poczobut, który jest już w Polsce cały i zdrowy, wyraźnie wycieńczony, zmęczony na tych zdjęciach, które publikuje premier Donald Tusk na swoich mediach społecznościowych. Ale jak podkreśla polski premier Andrzej Poczobut, cały i zdrowy, szczęśliwy z powrotu do domu, do polskiego domu. Andrzej Poczobut uwolniony przez białoruski reżim w Misku. Słyszeliśmy przed chwilą od Radosława Sikorskiego, szefa polskiej dyplomacji, że to był wynik wysiłków. i polskich służb i polskich dyplomatów, ale także naszych amerykańskich sojuszników. Bardzo aktywnie włączony w cały ten proces. John Cole to jest specjalny wysłannik amerykański na Białoruś. Wiemy o tym, że Andrzej Poczobut został uwolniony w takiej wymianie więźniów. Pięciu na pięciu wśród tej grupy uwolnionej przez reżim białoruski Andrzej Poczobut się znajduje. W zamian za to Polska no, wymieniła również z więźniów, którzy byli tutaj w naszym kraju dzięki tym wysiłkom. Andrzej Poczobut mógł wrócić do Polski. Jesteśmy gotowi odpowiadać na pozytywne gesty, ale to Białoruś musi chcieć być członkiem rodziny europejskiej. To już z kolei odpowiedź szefa polskiej dyplomacji na pytanie dotyczące tego, czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta oznacza jakiś przełom w relacjach nie tylko polsko-białoruskich, ale w ogóle w podejściu Białorusi, białoruskich władz, białoruskiego reżimu do wartości europejskich, które reprezentuje, które symbolizuje Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, uwolniony przez reżim białoruski, z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut jest już w Polsce. Mamy także komentarz do tej informacji prezydenta Karola Nawrockiego, który mówi o tym i zaprasza Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po to, żeby odebrał przyznany mu wcześniej Order Orła Białego to największe polskie, najważniejsze polskie odznaczenie państwowe. Zbliża się 3 maja, czyli nasze święto państwowe. Być może właśnie to będzie ten dzień, ta okazja, żeby Andrzej Poczobut to odznaczenie, Order Orła Białego w Pałacu Prezydenckim odebrał. Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości, tak powiedział podczas briefingu w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki. W Dubrowniku, czyli w miejscu, gdzie dzisiaj spotykają się Liderzy państw Trójmorza, właśnie tam prezydenta Karola Nawrockiego, zastała ta informacja o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut jest uwolniony przez reżim Łukaszenki. To człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, podkreślał prezydent. Mówił także o tym, że Andrzej Poczobut zapłacił wysoką cenę w reżimie Łukaszenki. Wielokrotnie informowaliśmy państwa o tym, że Andrzej Poczobut znajdował się na tej liście, która była negocjowana nazwisk negocjowanych do uwolnienia dzisiaj udało się ten cel osiągnąć. Z nami mam nadzieję już ponownie pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie dyrektorze, czy się słyszymy? Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, tak ja panią redaktor świetnie słyszę. Ja pana też, y, dlatego szybko powtórzę swoje pytanie. Czy ta informacja o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta była dla pana zaskoczeniem? Czy no, gdzieś było jakieś przeczucie, że ten dzień wolności dla naszego rodaka się zbliża? E, takie, takie przecież rzeczywiście było. Myślę, że te pięć lat to i tak jest o pięć lat za długo, które Andrzej Poczobut spędził w więzieniu. Zupełnie niezasłużona kara go spotkała. W związku z tym, że zarówno dyplomacja polska konsekwentnie od dłuższego czasu zabiegała o jego uwolnienie i myślę, że władze białoruskie zrozumiały, że bez uwolnienia Poczobuta, tego absolutnego minimum, które było formułowane od dłuższego czasu przez władze polskie, nie ma mowy jakiejkolwiek choćby niewielkiej odwilży między Mińskiem a Białorusią, więc po długich wahaniach reżim Łukaszenki w końcu się zdecydował na wypuszczenie Andrzeja Poczobuta. To była dla niego ważna karta przetargowa w relacjach zarówno z Warszawą, jak i z, ze światem Zachodu. Myślę też, że tutaj nie bez znaczenia były, były wysiłki dyplomacji amerykańskiej, która od kilku miesięcy konsekwentnie zabiega o uwolnienie kolejnych więźniów politycznych i do tego rzeczywiście dochodzi. Więc to, że Andrzej Poczobut jest wreszcie po tych ponad pięciu latach trudnego białoruskiego więzienia, wiele miesięcy też spędził w karcerze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 pozytywnym znaczeniu tego słowa, więc to jest, to jest ogromna radość. Panie dyrektorze, stawiamy pytania o to, czy to jest oznaka jakiegoś rodzaju osłabienia białoruskiego reżimu, odwilży, jakiejś zmiany w relacjach Białorusi z Zachodem, a co za tym idzie także osłabienie relacji Mińska z Kremlem. Czy w takich kategoriach można te dzisiejszą informację również rozpatrywać, czy to są za daleko idące wnioski? Czy tam po prostu doszło do transakcji coś za coś i Łukaszenka zdecydował się uwolnić Andrzeja Poczobuta dlatego, że dostał no, argumenty, które tutaj nie pozostawiały mu pola do dyskusji. Nie, to nie oznacza żadnej systemowej zmiany na, na Białorusi. To jest reżim, który cały czas pozostaje reżimem dyktatorskim, który przesiaduje wszystkich myślących inaczej. Zresztą jak popatrzymy na liczbę więźniów politycznych, którzy opuścili białoruskie więzienia w ciągu ostatnich miesięcy i porównamy tą liczbę z tymi nowymi, którzy trafili do, do, do więzień białoruskich, którzy zostali uznani za więźniów politycznych, to ta, to ta liczba jedna i druga są podobne. Więc to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimkolwiek, jakąkolwiek odwilżą na, na Białorusi. Tego się nie należy spodziewać, dopóki rządzi tym krajem Łukaszenka. Nie ma też jakiekolwiek mowy o tym, żeby to zmieniało relacje między Mińskiem a Moskwą. To jest systemowe uzależnienie reżimu Łukaszenki od, od, od reżimu moskiewskiego. Uwolnienie Andrzeja Poczogłuta na dobrą sprawę nie kosztowało reżimu w Mińsku niczego. Oni próbowali tym grać, pewnie by tym jeszcze grali, gdyby chyba jednak w końcu nie zrozumieli, że nie ma mowy o jakimkolwiek dalej idącym dialogu, czy jakimkolwiek w ogóle dialogu między mińskiem a Warszawą, dopóki Andrzej Poczobut pozostaje na, uwięziony. Więc nie wyciągajmy, to jest myślę bardzo ważne, nie wyciągajmy z uwolnienia Andrzeja Poczobuta zbyt daleko idących wniosków, jeśli chodzi o naturę reżimu Łukaszenki. On się nie zmienia, on pozostaje reżimem represyjnym. To jest kraj, który dławił i w dalszym ciągu będzie dławił jakiekolwiek przejawy wolnego myślenia w, na, na Białorusi, który będzie prześladował swoich przeciwników politycznych i to w żaden sposób natury tego reżimu nie zmienia. Dla mniejszości polskiej na Białorusi co ta informacja, co to uwolnienie Andrzeja Poczobuta oznacza? No bo z jednej strony radość, którą my również tutaj podzielamy, a z drugiej strony tracą jednego ze swoich ważnych liderów. No bo podejrzewam, że po przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy Andrzej Poczobut, powrotu już do na Białoruś rządzą przez Łukaszenkę zostanie pozbawiony? Myślę, że to jest przede wszystkim ulga dla mniejszości polskiej, ale pamiętajmy też, że to jest mniejszość, która od wielu już lat nie mogła działać w sposób, w sposób wolny. Właściwie cała aktywność Związku Polaków na Białorusi została spacyfikowana dawno temu. Kluczowi kluczowi liderzy e, mniejszości polskiej albo znali się na emigracji, albo właściwie ich e, możliwość działania na Białorusi pozostaje sparaliżowana i właściwie trochę się to podziemia przeniosła, a trochę pozostaje w takim e, swoistym getcie. Głównie, głównie ogranicza się do nauczania języka polskiego i to na znacznie mniejszą skalę, niż to miało miejsce kiedykolwiek wcześniej e, w przeszłości. Więc Andrzej Poczobut to prawdopodobnie był warunek, dla którego Andrzej Poczobut został wypuszczony z więzienia. Bo, znaczy, on się począł nie godził na opuszczenie Białorusi. Mhm. Tutaj znowu pozostawał zupełnie osobą niezłomną, ale myślę, że tutaj naciski też jego najbliższych, którzy od dłuższego czasu są poza Białorusią, spowodowały, że on się w końcu na wyjazd z Białorusi zgodził, ale jak pani redaktor powiedziała, on nie będzie miał powrotu na Białoruś, dopóki tym, tym, tym krajem rządzi reżim Łukaszenki, ale też nie spodziewajmy się, że wypuszczenie Andrzeja Poczobuta poprawiłoby w jakikolwiek sposób możliwości działania mniejszości polskiej na Białorusi te warunki były złe i one takie pozostają. Czy Andrzej Poczobut, pana zdaniem, jest murowanym kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla? Myślę, że on jest jednym z ważnych kandydatów do, jako ta osoba niezłomna, która z jednej strony jest działaczem mniejszości polskiej, ale z drugiej strony... On jest też traktowany jako taki głos sumienia całej obywatelskiej Białorusi, prawda, całej tej, tej, tej części społeczeństwa białoruskiego, które konsekwentnie w ostatnich latach zabiegały o wolność tym kraju. Ono sobie od lat. Od początku swojej działalności mówił, on jest Polakiem z Białorusi, prawda? Więc on też jest bardzo pozytywnie postrzegany przez, przez tą białoruską część społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko przez mniejszość polską. Myślę, że po tym, kiedy nagrodę Nobla otrzymał Aleś Bielacki dwa czy trzy lata temu, to pewnie tutaj trudno będzie o to, żeby Komitet Noblowski przyznał nagrodę innemu działaczowi opozycyjnej, też tej e, wolnej e, Białorusi, która, która działa na rzecz wolności e, swobód obywatelskich w tym kraju. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że Andrzej Poczobut Pozostaje takim symbolem tej działalności opozycyjnej i to znowu nie tylko w wymiarze w, w mniejszości Polski, ale generalnie w wymiarze całej demokratycznej Białorusi. I tym symbolem z całą pewnością pozostanie, chociaż zobaczmy też jakie ma plany. sądząc po zdjęciu, które zostało opublikowane, tak. no on pewnie będzie potrzebował czasu, aby wrócić do zdrowia. Jest wychudzoną bardzo i Wyciączone. myślę, że te kuracja kuracja po tych miesiącach spędzonych też w karcerze, a to są bardzo ciężkie warunki w białoruskich więzieniach, zostawiła y, też znak na jego zdrowie. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę w dniu, kiedy Andrzej Poczobut jest na wolności, jest w Polsce. Pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję raz. również.